Słuchacie felietonu z serwisu podcasty.pl 25 września 2013 roku nastąpił koniec. Po kilkumiesięcznej przerwie podcast bez kitu wydał swe ostatnie tchnienie, by zamilknąć na wieki. No, chłopaki od dawna to zapowiadali. Na ostatni odcinek kazali czekać od stycznia tego roku. I choć cały czas mam ukrytą nadzieję, że jeszcze ich je usłyszymy, wszystko wskazuje na to, że to koniec bez kitu. Koniec końców to w zasadzie standardowy odcinek, w którym Michał, Igor i dawno niesłyszana Sera opowiadają i komentują, na co ostatnio natrafili. Od taka zwykła luźna gadka przy wódce. <śmiech> No, to już któryś raz, kiedy słuchacz może zauważyć, że piją wódę w czasie nagrywania. Ciekawi mnie, czy we wszystkich odcinkach tak było. No, to by zakrawało wtedy o alkoholizm, natrzaskali w końcu ich grubo ponad setkę. Dwa i pół roku cudownej działalności, pełnej nabijania się z otaczającego świata, nic dziwnego, że zyskali grono hejterów, którzy poczuli się od razu urażeni ich często gimnazjalnym poczuciem humoru. Ja jednak jestem wiernym fanem. Hej, no bo co z tego, że wielokrotnie obrażali moje poglądy religijne, pasje i mnie samego, skoro robili to w zabawny sposób. Gdy tylko ktoś znalazł odrobinę dystansu do siebie, mógł spędzić naprawdę inspirujące kilkadziesiąt minut słuchając bzdur. Bzdur w świetnym wydaniu, bo prawie nigdy nie nudzili, nie było dłużyzn, a jakość nagrań jak na amatorski podcast idealna zapadające w pamięć intro z trąbkami, parę słuchowisk, które wykonali, kilka odcinków live, czy też masa materiałów dodatkowych w postaci filmików z części rozmowy lub nagrań nieoficjalnych. Hej, jej, to było coś. Mało który podcast może zaoferować taką ilość dodatków. Nie wspomnę już o ślicznej strące na darmowym w końcu Spocie. Ze starym człowiekiem, dzieckiem pokazującym środkowy palec i martwymi płodami. No, kwintesencja Beskitu. Szkoda, że to wszystko zostało rzucone po dwóch i pół roku działania. Dopiero ostatnie 20 minut prowadzący poświęcili na pożegnanie. Było wzruszająco, nostalgicznie, smutno, <śmiech> no, prawie. Hmm. Ostatnim słowem, jakie padło w podcaście, są. Tutaj cytat. Rzeźby. Czyżby to coś znaczyło? Eee, nie, nie. Ale poprzez swój bezsens świetnie pasuje do konwencji bezkitu. Na koniec chciałbym rzucić takie pytanie. Czy Ktoś pamięta starą epidemię nonsensu? Gdy ona zamilkła, na lata powstała luka w świadku podcastowym, którą wypełniło dopiero bez kitu. Zarówno od strony merytorycznej, jakościowej, jak i rozrywkowej przeskoczyli o dwie klasy epidemie. Ciekawe, ile trzeba będzie czekać na kolejnego następcę. Wejdź na podcasty.pl i przeczytaj więcej.